Ewangelia Mateusza, rozdział piąty. A Jezus, widząc lud, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego. A otworzywszy usta swe, uczył je mówiąc, Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smęcą, albowiem pocieszeni będą. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć będą, i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesie, tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Wy jesteście sól ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże solić będą? Do niczego się już nie zgodzi, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana. Wy jesteście światło świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżące. Ani zapalają świecy i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki, nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało. Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebieskim. A ktobykolwiek czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskim. Albowiem powiadam wam, jeśli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza niż nauczonych w piśmie i faryzeuszów, żadnym sposobem nie w niej do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, iż rzeczono starym, nie będziesz zabijał, a ktobykolwiek zabił będzie winien sądu.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 a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a odejdź, pierwej się pojednaj z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj dar twój. Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś jest z nim w drodze. By cię znać przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia by Cię podał słudze i byłbyś wrzucony do więzienia. Zaprawdę, ci powiadam, nie wynijdziesz stamtąd, póki byś nie oddał do ostatniego pieniążka. Słyszeliście, iż rzeczono starym, nie będziesz cudzołożył. Ale ja Wam powiadam, iż każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swoim. Jeśli cię wtedy oko twoje prawe gorszy wyłupie, a zarzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego. Gefenny. A jeśliż, Cię prawa ręka Twoja gorszy odetnij ją i zarzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest Tobie, aby zginął jeden z członków Twoich, a wszystko ciało Twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego. Gehenny Za się rzeczono, Kto bykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny. Ale ja Wam powiadam, kto opuścił żonę swoją oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. Słyszeliście za się, iż rzeczono starym. Nie będziesz krzywo przysięgał, ale oddasz Panu przysięgi twoje. Ale ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali ani na niebo, Gdyż jest stolicą Bożą, ani na ziemię, gdyż jest pod podnóżkiem Nukiego, ani na Jeruzalem, gdyż jest miasto Wielkiego Króla, ani na głowę Twoją będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa białym albo czarnym uczynić. Ale mowa wasza niech będzie tak, tak nie, nie a co więcej nadto jest. To od złego jest. Słyszeliście, iż rzeczono oko za oko, a ząb za ząb. Ale ja wam powiadam, żebyście się nie przeciwili złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek Twój, nadstaw mu i drugi. I temu, który się z Tobą chce prawować, a suknię Twoją wziąć, puść mu i płaszcz. A kto by Cię przymuszał iść milę jedną, idź z nim i dwie. Temu, co Cię prosi, daj, a od tego, co chce u Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, iż rzeczono, będziesz miłował bliźniego Twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela Twego. Ale Ci ja Wam powiadam, Miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na złe i na dobre. I deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. Albowiem jeśli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? A zaż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? A zaż i celnicy tak nie czynią? Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest.